Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj rozmawiamy o drugim numerze Kuriera planszowego. Będę mówić dla Was Ola Szyszło. i Paweł Kajak. A zrobimy to w podobnej konwencji do tego, co robiliśmy przy pierwszym numerze. Może trochę mniej wnikliwie będziemy się przyglądać niektórym Generalnie Zrobimy małe porównanie i przelecimy przez czasopismo. Tak w miarę po kolei. Dobrze, to zacznijmy od okładki. Na okładce grafika z gry This War of Mine The Board Game. Jak Ci się podoba? Podoba mi się bardzo i podoba mi się bardziej niż poprzednia. Jakoś te kontrasty bardziej do mnie przemawiają. Czerń, biel i żółć. Super. Mi tak. Mi, mi też się podoba bardziej ta okładka. Jest taka czysta, nie? Znaczy czy, czysta to nie wiem. To w sensie nie, nie rozumiem dokładnie czym jest czystość w grafice, ale przede ja wszystkim no, zdecydowanie ta podoba mi się bardziej, chociażby dlatego, że w pierwszym numerze ta grafika po pierwsze była taka bura no a z drugiej strony też było trochę tak, że logotyp Kuriera Planszowego jakąś tam istotną częścią tego obrazu zasłaniał, więc no tutaj nic istotnego nie zostało ukryte pod napisem Kurier Planszowy i tym chyba, że tak. konikiem, chyba że tak, nie, myślę, że nie, myślę, że już ta grafika z gry This War of Mine trochę nam się opatrzyła, także ona jest przycięta, niektórych elementów nie ma, natomiast no tutaj raczej nic nie ma pod spodem. Jeżeli chodzi o moje odczucia estetyczne, to drugi numer tak bardziej do mnie trafia. I też fakt tego, że trzy materiały, które pojawiają się wewnątrz tego numeru są wspomniane gdzieś tam na górze, taką dosyć mhm. widoczną czcionką, jeśli chodzi o jej wielkość, no też działa na plus. Tam w pierwszym numerze mieliśmy gdzieś takim tak naprawdę drobnym druczkiem na dole dopisek, że tam tutaj jakiś wywiad, tutaj tytuł felietonu, no tutaj mamy po prostu trzy elementy kuriera, recenzja numeru, temat numeru i wywiad gdzieś wymieniony na okładce w taki, no może to jest ta czysta forma, o której wspomniałeś mhm. wcześniej. Także, no dobrze, okładka myślę, że już wystarczy. wystarczy. Dział wieści. Jak znajdujesz dział wieści w tym numerze? specjalnie zostałam porwana przez dział wieści. Nie zrobił na mnie jakiegoś większego wrażenia, ale też w poprzedni nie miałam takiego poczucia, bo to chyba nie jest to, co jakby najbardziej przyciąga moją uwagę. Ja myślę, że on spełnia swoją funkcję, bo znów udało się wyciągnąć od wydawców jakieś informacje, które wcześniej nigdzie się nie pojawiały, za co zresztą potem Krzysiek Pilch tym wydawcom, którzy się z nim takimi informacjami podzielili, dziękował na Facebooku. Natomiast ja też, że tak powiem, no nie znalazłem tutaj tak naprawdę nic dla siebie. W sensie te gry wspomniane tutaj, no to nie jest coś, czym ja faktycznie jestem zainteresowany. No i myślę, że wielu graczy takich powiedzmy trochę bardziej zaawansowanych też nie do końca będzie się tutaj odnajdywało. Może ta krótka historia cywilizacji, która ma okazać się nakładem Lucrum Games to jest jedyny taki tytuł, który faktycznie może kogoś bardziej zaawansowanego zainteresować, natomiast reszta myślę, że, że nie jestem tutaj odbiorcą dla tych tytułów. No ale to jest subiektywne, tak, że zależy kto zasiada. Mnie po prostu ten dział mnie interesuje. Spełnia swoją funkcję, mamy wieści, których nie mieliśmy, no i tyle. I tutaj na następnej stronie mamy pół strony zajęte przez takie wyjaśnienie, jak gry są oceniane w Kurierze. To jest taki dział od redakcji, no i on jest dla mnie ciekawy, jeśli chodzi o treść, natomiast totalnie niezrozumiały, jeśli chodzi o jego umiejscowienie w numerze. No ja mam tak, że ta treść jest... Fajnie, że coś takiego się znalazło, bo przypisuje skalę do tych ocen stosowanych w recenzjach. Natomiast... Wyjaśnia, tak. Wyjaśnia, co znaczy, która ocena. Gdzie ja, ja tak naprawdę wciąż nie wiem, co to znaczy czasami, ale to nie o to chodzi. Faj, jakby fajnie, że to jest, tylko wydaje mi się, że faktycznie mogłoby być bliżej recenzji. Super, że jest, ale ja bym to po, po umiejscowiła w, gdzie indziej, tak tam przed recenzjami, no. Albo mm -hmm. na przykład jakaś taka ściąga przy każdej recenzji. Nie, to by było za dużo. Nie, to miejsce, już by było za dużo. Natomiast ale... zresztą do tego myślę, że wrócimy przy samych recenzjach. Jest notka, że to jest system stosowany przez użytkowników BGG. No i tak jak w tym systemie między ósemką, czyli bardzo dobra gra, w którą nie odmówimy partii, a dziewiątką doskonała gra, zawsze chętnie zagramy. No ja, ja naprawdę nie widzę wielkiej różnicy, no ale no dobrze. Mój jedyny zarzut jest faktycznie taki, że miejsce jest co najmniej dziwne. Zanim dojdziemy do działu recenzji, mamy jeszcze dwa czy trzy działy tak naprawdę. No tak, no ja mam, miałam tak, że jak otworzyłam y, kurier i zobaczyłam ten tą notkę o ocenach, to spodziewałam się, że jak odwrócę stronę, to tam będą już recenzje, tak. ale nie było, ponieważ... Co było? Ponieważ był felieton. I przejdźmy do felietonu pod tytułem Pasza przy planszy autorstwa Małgorzaty Boryczki. A w poprzednim numerze mieliśmy tekst, przypomnijmy, Macieja Kwiatka, gracz graczowi człowiekiem. I jak Ci się podoba ten tekst z numeru drugiego Pasza przy planszy? Bardzo mi się podobał, szczególnie dlatego, że jakby spełnia te, te moje oczekiwania, które nie do końca zostały spełnione przez felieton z poprzedniego numeru, bo tekst jest lekki, przyjemny, bardzo fajnie się go czyta, jest zabawny. Pokazuje jakieś tam przemyślenia kogoś, kto ma coś wspólnego z planszówkami. Bardzo mi się dobrze to czytało. Dokładnie, tym bardziej, że właśnie przez tą taką jego lekkość on pozwala się rozpędzić w lekturze że mm. czytamy i tutaj naprawdę on jest napisany w taki sposób, że czujemy, że w następne teksty będzie nam wchodzić coraz łatwiej, nawet jeżeli one będą powiedzmy coraz trudniejsze i coraz bardziej takie ciężkie, merytorycznie, jeśli chodzi o jakieś tam informacje eksperckie. Może dwa takie zarzuty, przy czym to, to moje zarzuty, takie jeśli chodzi o, o odbiorcę, ja nie do końca lubię drugą osobę liczby pojedynczej stosowaną w całym tekście, w sensie rozumiem, że to ma skracać dystans między autorem a odbiorcą, na tym... Natomiast dla mnie za blisko. A druga rzecz, humor na początku tego tekstu, mam wrażenie, że jest go trochę za dużo. W sensie, że po pierwszym akapicie ma się wrażenie, że o matko, ale będzie po prostu napchane humoru i to już tak sprawia wrażenie sztuczności. Natomiast im dalej, tym, że tak powiem, dozowanie tego humoru jest zdecydowanie lepsze. I on naprawdę jest wpleciony tak naturalnie w to, o czym ten tekst jest. I to, co mi się w tym tekście tak naprawdę najbardziej podoba, to to, że tutaj planszówki są tak naprawdę tylko pretekstem, żeby pokazać jakieś tam zależności czy zjawiska, które między ludźmi przy planszy zachodzą. Natomiast równie dobrze mogłyby zachodzić przy dowolnych innych okolicznościach. A tutaj planszówki są po prostu pokazane jako taki jeden z elementów naszej codzienności. Pozwala gdzieś tam pośmiać się z nas graczy, pośmiać się trochę z naszych jakichś takich często przesadzonych lęgów odnośnie tego, co tam się stanie z moją grą, jak ludzie będą przy niej jeść. W tym tekście chodzi tak naprawdę o ludzi, a nie o gry. I tak naprawdę planszówek w tym tekście jest stosunkowo niewiele. Tak, ale mi się wydaje, że właśnie to jest to, co pasuje do felietonu. Że Dokładnie. Tutaj są jakieś tam y, przyżycia autora, powiedzmy, i y, autorka tutaj przedstawia swoje przemyślenia na ten temat. Ja mam jeden zarzut do kabanosów w cieście francuskim. Ponieważ uważam, że skoro mówimy o tym, że nie może być tu z tego jedzenia przy planszy, to ciasto francuskie i kapanosy to nie jest to, czego szukamy. A swoją drogą, jeśli mówimy o przepisach, które się znalazły na marginesach tego szpelietonu, to na forum pojawiło się takie stwierdzenie, że to jest marnowanie miejsca. Ja podejrzewam, że generalnie można by powiedzieć, że w ogóle pisanie felietonów to jest marnowanie miejsca w jakimkolwiek medium planszówkowym, tak? no bo powinniśmy pisać tylko i wyłącznie o grach. E, także myślę, że tutaj Małgorzata e, dobrze zrobiła, że napisała taki tekst jak chciała i e, dopięła są... do tego dwa przepisy, które chciała. Jeszcze są grafiki, które marnują miejsce. Oczywiście, w ogóle wszystko powinno być moim zdaniem pisane taką samą czcionką jednej wielkości, <laughs> bez zbędnych pogrubień, żeby jakby udało się napakować maksimum treści i w ogóle żadnych marginesów, no bo po co? Nie? I cieńszy papier. Cięższy papier Można by wtedy może więcej go upchnąć. No i to tyle. Także tutaj felieton zdecydowanie lepszy niż w pierwszym numerze. Zdecydowanie bardziej felietonowaty. No przyjemny. Taki, że z przyjemnością mi się go czytało. I cóż dalej? Przechodzimy do działu przed premierą. Tak jak w poprzednim numerze sześć informacji o grach, które jeszcze się nie ukazały, ale niedługo mają się ukazać. No i co? No i fajnie, że są. No Dowiadujemy się o tym, co niedługo się pojawi i możemy zacząć odkładać kasę na kolejne proszówki. Dla mnie spoko. To znowu nie jest jakby ten dział, który mnie jakoś bardzo kręci, ale w sensie ja bardziej wolę właśnie teksty typu felietony, jakieś tam wywiady. Natomiast to chyba też spełnia swoją funkcję, to podobnie jak z wieśćmi, wieściami. To co mnie trochę zastanawia w doborze materiału do tego działu, to to, że na przykład od portalu zostało wspomniane Alien Artifacts, które zostanie wydane tam w drugiej połowie roku, natomiast portal wydaje pierwszych Marsjan. Zaraz. I oni niby oficjalną premierę mają mieć na Gen Conie, natomiast no, przedsprzedażowe egzemplarze mają szansę trafić do graczy w maju czy w czerwcu. Także wydaje mi się, że to jest zdecydowanie większa premiera portalu, no ale no niech będzie. No ale mi się wydaje, że to jest też trochę tak, że pierwsi Marsjanie może są bardziej o ogadywani wokół gdzieś i może nie trzeba o tym pisać, bo wszyscy o tym wiedzą. Ja powiem tak, wydaje mi się, że pierwsi Marsjanie są bardziej ogadywani przez portal, natomiast media Szufkowe mówią o nich trochę mniej, natomiast Alien Artifacts mają jakąś taką dobrą prasę, że tak powiem mhm. ogólnie. No i mamy jeszcze dwie produkcje Adama Krapińskiego wymienione wśród tych sześciu. Co ciekawe, poczet Królów Polskich gra Święci i Grzesznicy. Poczet Królów Polskich, czyli gra brzmiąca jak historyczna, a przynajmniej historycznie inspirowana, nie zostaje wydana przez Fabrykę Gier Historycznych, co Moim zdaniem może rodzić ciekawe pytania odnośnie przyszłości tegoż wydawnictwa. Będzie to wydawać akurat Board and Dice. Ale no. może oni mają większą łatwość lokowania, bo to jest gra, która jest No nie jest wiem, to, ale no wciąż nie? jest ale... dla mnie ciekawe, dlaczego akurat Fabryka Gier Historycznych nie wydaje gry historycznej w momencie, kiedy Adam Kwapiński no, jest założycielem, czy jednym z założycieli tegoż wydawnictwa. Ciekawe, no i dalej mamy znów wspomnianego Adama Kwapińskiego, ale z kolei w kontekście Lords of Hellas i to jest akurat dosyć ważne, że tutaj ta gra jest wspomniana w części przedpremieru, bo już na kilku następnych stronach. Ciąg dalszy nastąpi. Ciąg dalszy nastąpi i, i do tej gry będziemy musieli wrócić. Natomiast teraz przechodzimy do tematu numeru, czyli artykułu Gry dla Tłumu autorstwa Błażeja Kubockiego i Piotra Rzuchowskiego. Artykułu o crowdfundingu. No artykuł ten stanowi jakieś kompendium wiedzy na temat crowdfundingu, a właściwie głównie gier planszowych w crowdfundingu i zarysowuje historię mniej więcej, jak to wyglądało. I to cofając się tak e, dosyć mo mocno, mocno w czasie. Moim zdaniem spoko, dobrze się czyta. E, nie wiem, czy ten temat jakoś mi się już trochę tak e, przejadł crowdfundingu og ogólnie i w pewnym momencie e, był taki rzut na materiały o crowdfundingu mhm. i po prostu już się naczytałam trochę, ale to może być tylko i wyłącznie moje jakieś takie odczucie. No to jest w sumie ciekawe, na ile w ogóle gracze znudzili się trochę crowdfundingiem po tym roku 2016, ale gdzie po prostu wszystko hardcore, się fundowało nie? na wspieram to, znaczy przesadzam, że wszystko, ale po prostu liczba kampanii na wspieram to polskich to była jakaś po prostu Masakra. Tak jak w pierwszym numerze mieliśmy tekst o wchodzeniu w świat gier plaszowych, mm. o wynajdowaniu informacji. Tak, tutaj no, mamy po prostu konkretny tekst, dobrze przygotowany. Myślę, że przedstawiający temat, który jest strasznie szeroki, maksymalnie szeroko jak to się da zrobić na czterech stronach. Na koniec lektury tego akurat. Materiału można powiedzieć, no dobrze, no ale tam jeszcze parę rzeczy zabrakło, ale no wciąż. No to, to nie ma ale być. Też nie da się o wszystkim. Dokładnie, napisać. nie ma to być monografia o, o finansowaniu społecznościowym, tylko jest to jeden z materiałów w tym numerze. To, co jest dla mnie niesamowite, to to, że ten crowdfunding naprawdę bardzo mocno się przewija w tym świecie planszówkowym i mam wrażenie, że jest bardzo dużym elementem w ogóle wydawania gier. I to jest w sumie takie ciekawe, że te gry planszowe w dużym stopniu się gdzieś tam opierają o to finansowanie społecznościowe. Na tyle mocno, że jakby temat crowdfundingu powinien się znaleźć w tej gazecie o grach planszowych, która jako jedyna jest wydawana w tej chwili. Myślę, hmm? że to jest takie ciekawe zjawisko, że... To, to ten crowdfunding jednak dużo działa. To, czego mi troszkę zabrakło w kontekście Kickstartera tutaj, to wspomnienie tego, jak Polacy sobie radzą z tą platformą, czyli że często ludzie gdzieś próbują się skrzykiwać na jakieś mhm. wspólne zamówienie, żeby było taniej na kosztach przesyłki, że są sklepy planszówkowe, które podejmują jakieś ryzyko, zamawiając po prostu tytuły z Kickstartera i pozwalając polskim graczom, Kupić, kupić bez konieczności faktycznie wspierania konkretnej kampanii na Kickstarterze, jeżeli ktoś tego nie chce. No tak sobie myślę, że generalnie czytanie kuriera jest trochę ciekawsze, jeżeli ma się świadomość powiązań autorów z konkretnymi wydawcami z konkretnymi projektami. Bo tak na przykład mamy tutaj, współautorem tego tekstu jest Błażej Kubacki, który jest autorem gry Mistwo, wydanej przez wydawnictwo NSKN Games, które to wydawnictwo jest związane z e, takim bytem, który nazywa się Strawberry Studio, którego reklamy mamy kawałek dalej. Zapajęczyna powiązań. Dokładnie, natomiast w tym tekście mamy tak dosyć przewrotnie chyba napisane w kontekście Kickstartera i tego, że trudno jest polskim firmom e, tam prowadzić projekty, bo nie mogą tego robić samodzielnie, tylko potrzebują partnera. Natomiast mamy taki tekst, że Polakom może być czasem trudno je znaleźć, w sensie te firmy partnerskie. Chyba, że Chyba że... od dwie strony. Dokładnie, bo Byłoby fajnie, gdyby to było na przykład napisane wprost, że jest coś takiego jak Strawberry Studio, które i tak ma reklamę dalej i że ta reklama potem nie jest taka do końca chyba przypadkowa. Natomiast no, tak jak już chyba powiedzieliśmy, no, tekst jest moim zdaniem konkretnie napisany na tym metrażu, który został mu przydzielony. Zrobiono tyle, ile się dało i zrobiono to dobrze. Aczkolwiek mi chyba bardziej odpowiadał ten tekst o wprowadzeniu w planszówki. Bardzo mi się podobało to, że tam były takie miłe podsumowania, no może. Przejdźmy dalej. Galeria. I wracamy do tego, o czym mówiliśmy, czyli mamy pierwszy powrót, pierwszy ciąg dalszy, który następuje i mamy Lords of Hellas, grafiki koncepcyjne. E, tak jak mówiliśmy, gra zapowiedziana parę stron wcześniej e, autorstwa e, Adama Kwapińskiego. To tak jak w Robinsonie, że teraz się wydarzają te rzeczy. Z które... dołu karty, tak, tak, że wtasuj do talii wydarzeń ha, i teraz wyciągamy. Teraz się pojawia. Tak, pojawia się galeria, y, która ja y, nie do końca wiedziałam, skąd się wzięła i dopiero, bo ja nie mam takiego nawyku, żeby czytać czasopismo od przodu do końca i to sprawiło, że nie wiedziałam, skąd się wzięła galeria i nie wiedziałam, o co chodzi mhm. Troszkę. ja powiem Ci tak, pierwszą rzeczą, jaką chciałem sprawdzić w Kurierze, jak tylko go dostałem było to, jak wygląda galeria zdjęć z This War of Mine bo spodziewałem no... się, że tak jak recenzja numeru była w poprzednim numerze powiedzmy, podrasowywana tym, że są grafiki Jakuba Różalskiego mhm. w sekcji galeria. No tak tutaj widząc grafiki koncepcyjne z Lord of Hellas, no tak... No okej. Okay. ja też się zdziwiłam, bo jakby wydawało mi się, że przez to, że taką grą numeru jest This War of Mine, no to to powinno się pojawić. Mhm. Ale nie. Także no właśnie, ja spodziewałem się, że jeżeli będzie galeria, która ma być jakoś związana z grą numeru, to będzie to galeria z nie wiem, prototypu, z prac nad This War of Mine, cokolwiek w tym stylu. Uh -huh. no, mamy Lords of Hellas, która jest wspomniana w zapowiedziach. Równie dobrze mogłyby być to Alien Artifacts, które z tego co wiem, są bliżej wydania niż, niż ten tytuł. No ale okej, okay, no, ta, taki wybór. Ciężko, że tak powiem, może tutaj doszukiwać się jakichś jakichś powodów takiej, a nie innej decyzji redakcji. No i przechodzimy właśnie do e, działu recenzje, zupełnie niespodziewanie, bo spodziewaliśmy się go już po przedstawieniu skali ocen, a tu musieliśmy trochę poczekać. Natomiast no, dział recenzje otwiera recenzja numeru, recenzja gry This War of Mine. Jako pierwszy ocenia Piotr Żuchowski, a jako drugi ocenia Adam Kwapiński. Słucham Ola. Im więcej czytam o tej grze, tym bardziej chcę w nią zagrać, to z pewnością. Jaram się coraz bardziej. Ja powiem tak, ja teraz jestem na mm, huśtawce takiej zakupowej. No ja jestem właśnie chyba na tej, jakby w, na tej stronie huśtawki, gdzie jednak nie chcę tej gry kupować. Ale Czemu? To jak ja w nią zagnam? Ch chyba dlatego, że jakby u mnie jest taki poziom hypu, gdzie zaczynam negować konieczność kupienia czegoś. Jesteś takim hipsterem trochę. Nie, bo jest taki poziom hypu, gdzie muszę to kupić. tak? I potem nagle się robi tak, że jak tego hypu jest za dużo, to o, coś, coś, nie no, tak. Nawet jeżeli ta gra jest super, tak, to nie. No ale dobrze, wróćmy do recenzji. Generalnie gra jest y, chwalona przez obydwu panów. Y, natomiast y, ja bym chciała, a możemy zobaczyć jakie, czemu odpowiadają te numerki w tym rozpisce Oczywiście, ocen. 7 plus od Piotra Żuchowskiego to Ciekawe. będzie... No właśnie, wracamy tutaj. Dobra gra, zwykle chętnie zagramy z plusem. Mhm. Tak jak lotto z plusem. Tak tutaj mhm. chętnie zagramy z plusem. Natomiast dziewiątka od Adama Kwapińskiego. E, doskonała gra. Zawsze chętnie zagramy. Mhm. To drastyczna różnica drastyczna. pomiędzy tymi ocenami. Zwykle, a zawsze, no tutaj jest. Przy czym, to, tam, tak jak powiedziałem, to jest zwykle z plusem. Więc niezwykle z plusem. O. Znaczy nie, nie <grym> niezwykle, z chęt, plusem nie, niezwykle chętnie zagramy. Okay. A tu mamy zawsze. No, e... Żarty na bok, Ola. Żarty <grym> na bok. Konkret. Tak, przede wszystkim Piotr Żuchowski tutaj y, trochę marudzi na brak instrukcji, y, natomiast potem się przekonuje tak, w tej recenzji, że, że cały czas ta instrukcja była z nim, mhm. y, co mi się bardzo podobało. W sensie, że to jest to, co w ogóle mi w tej grze bardzo pasuje y, w związku z tym, że ja nie jestem fanką instrukcji zasadniczo tak zasad w ogóle. No tak, tak. No to jest jedno z takich innowacyjnych <gry> rozwiązań, które w tej grze się pojawi. Faktyczny brak konieczności przeczytania instrukcji, żeby zacząć grać, tylko to takie wprowadzanie powoli. Przynajmniej tak to wygląda z tych recenzji, bo przypomnijmy, że tej gry jeszcze nikt nie ma. Nawet mm. autorzy tych recenzji piszą o swoich wrażeniach na bazie rozgrywek w prototypy zaawansowane, ale, ale jednak prototypy. prototypy. Jakby ja tutaj zakładam, że skoro recenzują prototyp, to znaczy, że z jakiegoś powodu mają pewność, że to się jakoś specjalnie nie zmieni. I jakby ufam im oc ich ocenom, ale to jest kwestia mnie. Natomiast to, co jest y, fajne, to to, że y, to chyba w tej recenzji Adama Kwarmińskiego, tak mi się wydaje, że jest wspomniane to, że są zastosowane w tej grze ciekawe rozwiązania, jeżeli chodzi o przeniesienie tego z jakby formy gry komputerowej na grę planszową i nie jest to zawsze robione wprost, gdzie mogłoby się wydawać to łatwiejsze. Mhm. I to jest ciekawe, w sensie, że to jest coś, o czym się ciekawie czyta i wydaje mi się, że y, y, też byłoby fajnym artykułem, na przykład jakby Michał Oracz się wypowiedział o tym, jak wyglądało to tłumaczenie z medium na medium. Ja myślę, że w ogóle taka rozmowa z Michałem Oraczem i Jakubem Wiśniewskim byłaby bardzo ciekawa, no bo mielibyśmy jakby człowieka, który jest, myślę, że można tak powiedzieć, bardziej odpowiedzialny za tą część planszówkową mhm. i twórcę wersji komputerowej. Jakby jakieś takie rozmowy o tym, jak ta współpraca wygląda, Myślę, że to by było bardzo ciekawe I, i mam nadzieję, że kiedyś taki materiał faktycznie się e, ukaże. Ja myślę, że to by było super ciekawe i tutaj jakby w tej recenzji pojawia się taka zajawka e, tego potencjalnego materiału, który mógłby powstać. E, I e, chodzi mi o to, że fajnie, że, że to zostało wspomniane, także to jest jednak gdzieś tam taka twórczość pomiędzy różnymi rodzajami mediów. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. I to, że bardzo mi się podoba końcówka recenzji Adama który co prawda tam mówi, że jest parę rzeczy, które można by mhm. poprawić, ale że to nie jest tak bardzo istotne ze względu na to, że ta gra namiesza. Ja powiem tak, jeśli chodzi o tę recenzję, to, że oni bazują na prototypie Wydaje mi się, że z tego powodu ta gra nie powinna być umieszczana tutaj jako recenzja numeru. Myślę, że są inne gry, które już się wydały, mm. które mogłyby do tego miana pretendować. Ewentualnie, Jakby Rozumiem to, że tutaj po raz pierwszy ktoś pisze o grze, która w ogóle się nie ukazała, a będzie naprawdę na bank, będzie wielkim hitem mm. tego roku. Ale tu mamy prototyp. Dodatkowo to, co mi się akurat nie podoba, to trochę o tym wspomniałaś w, w sensie o tej części w recenzji Adama Kwapińskiego, to to właśnie, że on tam parę rzeczy krytykuje, w tak krótkiej recenzji krytykowanie to jest tak naprawdę powie, powiedzenie to jest nie tak, to jest nie tak, to jest nie tak. Natomiast jakby, no, nie ma szans przedstawić jakichś argumentów. Przy czym faktycznie on potem się tak jakby... Reflektuje? Nie, nie tyle reflektuje, ile mówi takie wybrnąłem, bo pisze, że to wszystko nie ma znaczenia, bo ta gra i tak będzie świetna za to, jaka jest, jeśli chodzi o to, co jak zmieni nasze hobby. Adam Kwapiński sam jest autorem. Ma w Kurierze dział kącik pękniętej kostki, gdzie może nie tyle wytyka, ile wskazuje na błędy projektowe i myślę, że będzie kojarzony jako taka osoba, która będąc autorem jest w stanie krytykować innych autorów. Nie wiem, czy to jest odpowiedni atrybut dla recenzenta. W sensie Aha. naprawdę nie bardzo czuję to, że autorzy gier piszą o Projektach innych autorów gier, a tutaj jeszcze Adam Kwapiński, który, no, tak jak mówię, ma rolę może nie tyle krytykanta, ile osoby, która no, będzie się czepiać rzeczy. I taka wstawka, moim zdaniem tak, mógłby sobie darować, że tam coś nie działa, tam coś nie działa, ale to, to nie ma znaczenia. No to jeżeli to nie ma znaczenia, no to nie piszmy, że nie działa. Tym bardziej, jeśli nie mamy miejsca na to, żeby napisać, co nie działa. I, i no ale dlaczego. to jest widzisz, podkreślenie tego, że to nie ma znaczenia, bo ta gra wprowadza rewolucję. Oczywiście, ale szórek. wciąż rozmawiamy o prototypie. Bardzo zaawansowanym i tak dalej. Natomiast w tym samym numerze Adam Kwapiński dalej pisze, nie ma czegoś takiego jak projekt skończony. Więc okej, okay, no może ma informacje od Michała Oracza i Jakuba Wiśniewskiego, że ten prototyp, który był, no to już jest praktycznie finalny. Natomiast no jeżeli jest ale napisane, że to jest... Finalny to jest no no takie... więc... No tak jak mówię, no nie do końca, nie do końca mi leży, że to był faktycznie recenzowany prototyp i że to jest jako gra numeru i jeszcze właśnie z takimi, jakimiś wtrąceniami, że coś tam jest nie tak, ale to nie ma znaczenia. Jedna rzecz o której warto wspomnieć, jakby w kontekście całego działu recenzji, to to, że pojawiły się takie krótkie informacje o tym, kto jest autorem ilu graczy, ile czasu trwa rozgrywka i jaki jest sugerowany wiek minimalny. To jest coś, czego nie było w pierwszym numerze. Było na to, była na to zwrócona uwagę przez czytelników gdzieś tam na forach, czy, czy w jakichś dyskusjach. No i faktycznie to się pojawiło i moim zdaniem to działa na plus, tak? No bo tak, czytając, tak, fajne, czytając recenzję widzimy, że to jest gra na przykład od jednego do sześciu graczy i, i zajmie tyle, a tyle czasu. Więc, więc to, to zdecydowanie na plus, jeśli chodzi o formę samego działu recenzji. No i dalej mamy już kilka recenzji, chyba nad każdą nie będziemy się, że tak powiem, rozwodzić. Mamy spore recenzji, które w sumie przypominają recenzję numeru, bo nie mają reklam. Generalnie w tym numerze mam wrażenie, że reklam jest o wiele mniej, a przynajmniej jest ich tak, nie wiem, wizualnie mniej. Że nie rzucają się nie w oczy przy każdej recenzji na przykład. Co swoją drogą było argumentem za tym, dlaczego w pierwszym numerze site to była recenzja numeru. No bo nie była, że tak powiem, zbrukana reklamą. Natomiast teraz takich niezbrukanych więcej. mamy Kingdomino potem mamy jeszcze kilka innych gier The Others, więc jakby ten argument przestaje działać. No i wreszcie mamy reklamę na przykład tego Strawberry Studio o którym wspominaliśmy wcześniej czyli te, wszędzie, te, wszędzie te powiązania siatka połączeń między wydawcami autorami, recenzentami i tekstami, ty a. lubisz nie? takie, takie teorie spiskowe <laughs> szalenie szalenie. wypada zatrzymać się jeszcze nad dwiema recenzjami pierwsza dotyczy gry Morpheus, a druga to tekst o Superhat. z dwóch powodów Morpheus otrzymał najniższe oceny w tym numerze a Super Hat otrzymał przynajmniej jedną najwyższą ocenę, 9+. Nie będziemy wracać do czego to znaczy, ale myślę, że to jest na tyle blisko dziesiątki, to... że jest to gra czasów. To tak jak Adam Kwapiński ocenił uh, This War of Mine. Tylko plus. z plusem, tak, dokładnie. <laughs> Natomiast, no właśnie, Morpheus gra, po której no, przejechano się. I tak sobie myślę, że Michał Szewczyk tutaj został najbardziej skrzywdzonym recenzentem tego numeru, musząc wystawić tej grze 3+, co w sumie jakby patrząc na tamtą skalę i patrząc też na to, co on tu pisze, wydaje mi się oceną liczbową nieco zawyżoną, bo to, co pisze bardziej pasuje do dwójki. 3+, to tu naprawdę próbuje wyciągać tą grę po tym, co zostało napisane. Ale... Chciałbyś kupić Morpheusa? Nie. I to nawet Łukasz Chapka, który tutaj wyjątkowo łagodnie ocenia na 5+, plus mm -mm. Nie, raczej nie. W sensie myślę, że jakbym go zobaczył wizualnie, to byłbym w stanie to rozważać. Natomiast po tym, co przeczytałem w ja wiem, Kurierze klaszowym, to, to nie. Także no, brawo panowie, ale mnie by zabolało, jakbym był wydawcą tej gry. Mam nadzieję, że redakcja Kuriera Michałowi Szewczykowi przydzieli w kolejnych odsłonach coś lepszego. To to no, 3 plus, no, to załamka. To A... takie, no, masz na początek. <laughs> tak, sprawdź się, sprawdź się. Zobaczmy ten tekst o Superhat, gdzie pisze Błażej Kubacki i Kuba Polkowski. Błażej Kubacki dał 9 z plusem. To o. jest szaleństwo. I to jest druga gra, która jest adaptacją gry komputerowej. Tak. Czy tam w, tym konsolowej, numerze, w, w, czy... w tym numerze. Ja nie wspomniane. wiem, czy tam trzeba rozróżniać, tak? Że, Że to jest... Komputerowa, konsolowa. No, taka... Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii w komentarzach. Ja nie umiem. Ja nie będę Cię ratował. <śmiech> Ale ja się nie znam. Ja nie gram na komputerze, ani Na konsoli. Na konsoli. Teraz się trochę boję. Aczkolwiek o tej grze słyszałam przy okazji nominacji do paszportów polityki i bardzo mnie zainteresowała ta mechanizm. To znaczy o tej grze karcianej czy Nie, o, o tej komputerowej, komputerowej. No właśnie. Dobrze. Nieważne, recenzje. Recenzje są takie, że Kuba Polkowski po raz drugi. W sensie, że w poprzednim numerze było podobnie. Znajduje się w środku gry, co jest fajne. Myślę, w sensie, że to się ciekawie czyta, bo to jest inna recenzja niż te inne recenzje. Powiem tak, zazdroszczę mu, że znalazł się w środku gry, natomiast wydaje mi się, że ten tekst jest taki mało recenzyjny. W sensie, on pisze o wrażeniach z gry, mhm. natomiast niewiele pisze w sumie o grze wiesz o co mi chodzi, że nie no, niewiele ale, o, o w, mechanice, tak? ja nie wiem czy mi się ta gra spodoba, w sensie wiem, że spodobała się jemu i widzę jakie emocje i cieszę się bardzo, że Kuba Polkowski odkrywa gry solo i że wie, że są super. Tak i może wreszcie na przykład w przyszłej edycji konkursu Gra Roku będzie kategoria dla najlepszego wariantu solo albo coś takiego, że to jednak nie są gry dla jakichś dziwnych ludzi, tylko że, że to jest zupełnie pełnowartościowa gałąź tego hobby ja nie gram w gry solo no wiesz, ale, może super ale chyba spróbuję, bo naprawdę brzmi to tak jakby to mogło mnie przekonać do gier solo recenzje Kuby Polkowskiego czyta się bardzo dobrze, natomiast ja mam z nią taki problem, który mam też y, często z, y, taki jest pisarz Jakub Ćwiek który jest bardzo popularny, bardzo lubiany i bardzo dobrze się go czyta. Ale ja mam czasem wrażenie, że on próbuje mnie trochę oszukać, że y, jest taki y, super cool i wyluzowany. To tutaj Kuba też nie. No ale ładnie. nie, bo ja nie, nie, nie no mam tutaj ładnie. nic złego na myśli. Takie mam trochę wrażenie, że, że panowie tutaj wiedzieli, jak będzie pisał jeden i jak będzie pisał drugi. I Błażej Kubacki wziął na siebie ten ciężar jakby powiedzenia, o czym jest ta gra, bez jakichś tam wodotrysków. A, a Kuba mógł tutaj właśnie tą część wodotryskową zaimplementować u siebie. Czyli że je wodę. No to ty powiedziałaś? Nie powiedziałam tego. Proszę wszystkich, żeby cofnęli sobie o te parę sekund i zobaczyli, co mówi Ola, a co mówi ja. Mówię myślę, ja. że jednak Polkowskiego lepiej mi się czyta niż ćwieka. Kube. może to jest kwestia krótszej formy no i właśnie dlatego przechodzimy teraz do oceny tekstu Jakuba Ćwieka w Kurierze Planszowym, który jest na stronie super tutaj znów mam taki dysonans jeśli chodzi o oceny liczbowe bo ósemka po stronie tekstu Kuby Polkowskiego w momencie kiedy cały ten tekst jest taki coraz bardziej nakręcający mhm. się i z drugiej strony taki tekst, który ma być bardziej wyważony, czy bardziej taki chłodny i tam jest 9+, no to tak dziwnie nie wiem, ja Ci powiem tak, że po przeczytaniu tych recenzji, tak jak przed nimi y, bardzo chętnie bym się wybrała do tego salonu tatuażu z Kubą i sobie wytatuowała, że gry solo nie mają sensu, <śmiech> tak ch chyba będę chciała spróbować. Tutaj pozostaje mi tylko pozdrowić Jacka Szmanie z bloga Ciekawe Gry i powiedzieć, że wreszcie ludzie zaczynają otwierać oczy i widzieć, że gry solo to są gry. Już nie będziemy sami. Idziemy sami. Przejdźmy zatem, już zostawmy dział recenzję. Pojawia się coś, czego nie było w poprzednim numerze, czyli WC Konkurs, czyli konkurs tworzony na wzór legendarnych, że tak powiem, konkursów ze świata gier planszowych. Dla mnie są to dosłownie legendarne konkursy, bo w żadnym nigdy nie brałem udziału i ponieważ nie mam żadnego świata gier planszowych na półce, to nawet ciężko jest mi się odnieść do tego, jak to wtedy wyglądało. Natomiast no tu moim zdaniem wygląda bardzo ciekawie. Mi się wydaje, że ten konkurs jest naprawdę super. Trochę też dlatego, że nie umiem odpowiedzieć na większość pytań, więc wydaje mi się być na bardzo wysokim poziomie. Eee, a z drugiej strony, kiedyś w którejś audycji wspominałam, że jeżeli zaczynam wygrywać w grę, to już nie wydaje mi się być taka fajna. Więc tak troszkę mam z tym konkursem. Tutaj próbowałam, bo ja generalnie bezgrałam po kurierze planszowym Pawła, no co, z czego nie był szczególnie zadowolony. Ja powiem tak, moim zdaniem ten konkurs jest kapitalny z dwóch powodów. Po pierwsze, nikt nie robi takich konkursów. Nigdzie. W sensie, no naprawdę, wystarczy sobie spojrzeć planszówkową, blogosferę, czy generalnie na media planszówkowe w Polsce. No i konkursy są zazwyczaj takie, które czasem mam wrażenie, że mają e, jakby łatać problem e, losowania. To niech napiszą coś, to wybierzemy. Tak? Na Najciekawsze naj komentarz. Najchętniej to byśmy wylosowali, ale ustawa nie pozwala. <śmiech> Więc... <śmiech> Moim zdaniem konkursy planżówkowe nie są jakieś szczególnie finezyjne. A to z wycinanką? To super jest. No, bardzo mi się podoba. Wszystko. Ja bym powiedział, pytania. że wszystkie elementy, i to jest jakby ta pierwsza rzecz, która mi się w tym podoba. Druga to aspekt edukacyjny. W takim znaczeniu, że żeby odpowiedzieć na część pytań, trzeba przekopać się przez mm. bazę gier. Tak to nazwijmy. Tak? Czy jak mamy zadanie z mapą, gdzie trzeba znaleźć tytuły gier związanych z konkretnymi miastami zaznaczonymi na mapie moim zdaniem no trzeba się gdzieś tam zapoznać z tym jakie gry to mamy i być może jakieś nowe gry nas zainteresują w sensie nowe, nowe dla nas, niekoniecznie nowe wydawniczo Jakby moim zdaniem taki aspekt jest i tak samo ta wycinanka, gdzie trzeba rozpoznać gry po jednej literze z tytułu no są tam, ja, tą, ja powiedzmy kilka, kilka też udało mi się rozpoznać tak od razu tutaj patrzymy teraz na ten anonim który przyszedł do Wojciecha Kuchni. Tak mi się wydaje, że to miał być tak, anonim. Tak, tak. W momencie, kiedy trzeba znaleźć odpowiedzi na takie pytania, myślę, że mimochodem część osób zobaczy gry, o których nie wiedziało mhm. i być może sp sprawi to, że te gry znajdą się w kolekcji tychże graczy. Tym bardziej, że niektóre wcale, tak jak powiedziałem, nie są nowościami, a są po prostu klasykami. I dobrze jest o takich grach, które są dobre mechanicznie, ani koniecznie są teraz, że tak powiem, na świeczniku. Dobrze jest o nich pamiętać i wspominać. To tyle, jeśli chodzi o konkurs. Dalej mamy coś dziwnego. Zagadkową infografiką? To albo jest infografika, mniej lub bardziej zagadkowa, <śmiech> albo jest to reklama wspieram to. I to jest teraz tutaj ciężko powiedzieć, bo mamy niby opatrzone strony, dwie tej powiedzmy rozkładówki jako crowdfunding, co powiedzmy licuje gdzieś tam z tematem numeru, którym jest crowdfunding, natomiast dlaczego tylko wspieram to? Tak jak no powiedziałem, tak, no generalnie na nasza scena jest taka wspieram to centryczna, natomiast jeżeli to miała być infografika, no to ja bym liczył na to, że będzie wspieram to kickstarter i chociażby wspieram to i kickstarter, tak? czyli dwie platformy. Mm. Jeżeli miałoby być tylko o polskiej scenie, no to by wypadało napisać, jak wspieram to wypada w stosunku do Polak potrafi. Tym bardziej, że jest bardzo wiele liczb tutaj podanych i, i to jest jakby ciekawa informacja. Jeżeli ja to miałam, jest reklama, no to okej. Okay. Ja miałam taki pomysł, że to może być y, chęć y, kontynuowania tematu numeru gdzieś tam. Nie no, i no, pod tym względem okej. Okay. Pod tym względem e, Ale może z drugiej tak być. strony chyba masz rację z tym, że to dlaczego tylko wspieram to, skoro w tekście i tak jest powiedziane o innych platformach. No więc właśnie. Ale ale też widziałam, że na forum bardzo dużo osób się nad tym zastanawia i w sumie wciąż nic nie wiadomo. I dalej mamy kolejny tekst z cyklu za granicą, tekst Krzysztofa Szafrańskiego, tym razem o rynku francuskim. No mi znowu troszkę brakowało takich y, opowieści z Browara, w sensie z takiego tam pośród ludzi, którzy gdzieś tam się spotykają, żeby grać i jak to wygląda we Francji. Natomiast po raz kolejny rynek gier planszowych w danym kraju jest przedstawiony chyba całkiem spoko. Mhm. Czytało mi się to trochę lepiej niż ten materiał o Czechach, ale znowu jakoś nie jestem super zachwycona. Ja bym powiedział tak, czytało mi się to tak samo, czyli troszkę gorzej niż materiał o Czechach, bo to jest tekst o Francji pisany tak jak ten tekst o Czechach. Podróż do innego kraju i ten kraj różni się, tak, ten rynek jest inny, natomiast ten tekst jest napisany bardzo podobnie. W sensie, jakby styl i, i to, na jakich rzeczach się tutaj skupiono, moim zdaniem jest bardzo podobny. A to, co rozczarowuje, to to, że w tym akapicie otwierającym mamy napisane przed Wami zbiór informacji i anegdot. Trzy strony dalej kończy się tekst nie było żadnej anegdoty. Albo, albo ja nie rozumiem, co to znaczy anegdota. Albo ktoś na etapie redagowania jakąś anegdotę wyciął, albo jej tu nigdy nie było. Nie wiem, no, myślę, że ty jako osoba, która liczyła na anegdoty, jest no w stanie tutaj stwierdzić, czy to... było, czy nie. No to jest to, czego ja szukałam i... No nie, nie było. Nie było. Nie było no. Także no, kolejny taki techniczny tekst, trochę danych liczbowych. Nie wiem, może, może gdyby różne osoby pisały teksty na przemian. Ludzie, którzy jeżdżą za granicę utrzymywać kontakty na poziomie wydawnictw. To byłoby ciekawiej. A może. Tak, tak mówię. No, mamy no nie dwa, wiem, no, tekst dwa teksty te same okay, osoby. Ale, ale nie, Natomiast, jakby, nie ma wodotrysku. Tak, no, był pierwszy numer, od drugiego numeru można by oczekiwać jakby rozwoju hmm. formuły. A tutaj w zasadzie mamy, mamy na tym samym poziomie, więc, więc dla mnie troszkę to jest mniej. Filos. I następnie mamy fotorelacje, i moim zdaniem ten dział ma większy sens niż fotorelacja w poprzednim numerze, gdzie mieliśmy kilka fotorelacji z kilku imprez, o których były tam dwa czy trzy zdania rzucone i nie było wiadomo o co chodzi. By były jakieś małe zdjęcia. Ale a... ja byłam na zdjęciu. No tu cię nie ma, bo nie pojechałaś na, na Laboratorium Gier na drugą edycję. I myślę, że to tutaj ciężko powiedzieć cokolwiek złego o tym, bo to jest po prostu informacja o imprezie, która się odbyła, plus zdjęcia, czyli dokładnie to, czego byśmy się spodziewali po dziale fotorelacja. No jest sensowne, tak? Przedstawia to, co się wydarzyło. Tylko, że tutaj mamy tylko jedno wydarzenie opatrzone fotorelacją. Tam było ich więcej, ale z drugiej strony chyba ta forma mi bardziej odpowiada. No więc... Mimo tego, że mnie nie ma, na zdjęcia ja myślę, że jeżeli ma być jakakolwiek relacja, to niech ona będzie z najciekawszego zdaniem redakcji wydarzenia z danego okresu. I tak jak tutaj jeżeli redakcja uznała, że akurat Laboratorium Gier było taką wyjątkową imprezą, no można powiedzieć, że było, tak. No tam konwentów mamy wiele, a tego typu impreza nie zdarza się często. Jest to coś, co na tle takich imprez planszówkowych na pewno się wyróżnia, więc myślę, że to jest dobry wybór, a poza tym no, forma, gdzie mamy materiał o jednej imprezie ma dużo większy sens niż takie naciskane zdjęcia i, i tekściki o wielu imprezach. No i to jest jakiś tam rozwój tego działu. Tak. I to <grym> tu, na plus, tu na plus, tu na plus. No i dalej są dwa wywiady. Pierwszy z Bruno Katalą, i drugi z e, Michałem Oraczem. W zasadzie druga część wywiadu z Michałem Oraczem po tym jak mieliśmy pierwszą część w pierwszym numerze. No i dla mnie znowu wywiady są taką najmocniejszą stroną tego czasopisma. To jest coś, co nie zdarza się tak często, żeby były wywiady gdzieś tam przeprowadzane w takiej formie i wydaje mi się, że to jest super ciekawe i to, że tutaj projektanci gier mówią o jakimś tam swojej, o jakiejś swojej drodze do tego, co teraz osiągnęli, czy jak wygląda ich życie codzienne, co robią, no to to jest super ciekawe. Ja mam wrażenie, że często jak mamy wywiad z kimś poza kurierem, no to jest tak, że staramy się jakby od początku do końca prześledzić historię danego projektanta, czy danego wydawcy. No i to jest takie suche. Tutaj jakby rezygnuje się z tego, że no nie wiemy jakby jak wyglądał cały rozwój kariery Bruno Catali, ale to tak naprawdę nie jest wcale aż takie interesujące. Myślę, że dużo ciekawsze są jakieś takie właśnie szczególiki Szczeguliki z jego pracy twórczej, czy z tego, czym właśnie jako autor gier się zajmuje, niż to, w którym roku zaczął projektować gry, ile prototypów zostało w szufladzie, itd. itd. Więc pod tym względem myślę że, myślę, że to jest ogromna wartość tych wywiadów, a przynajmniej tego wywiadu pierwszego z Bruno Catalą. No i właśnie druga część wywiadu z Michałem Oraczem, no i wywiad znowu super. I ja coraz bardziej lubię Michała Oracza. Jak czytam rozmowy z nim. Myślę, że to już zaczyna być takie, że... Naprawdę... Michał Oracz... Y, bardzo mi się podoba. To zostaniesz taką... E... Fangirl? Fangirl. No. To tak jak Jakub ma grono osób oddanych mm -hmm. którym przed chwilą tak bardzo się naraziłaś no. no niestety, jak ktoś powie coś złego o Michale Oraczu to też będę walczyć <głosy> nie, naprawdę, bo jakby Michał Oraczu, ja to mówiłam też przy pierwszym numerze, że po prostu wypada na super fajnego gościa i to jest to i jeszcze tak bardzo się z nim zgadzam w kwestii instrukcji i tego, <głosy> czego oczekuję od gier no naprawdę bardzo na tak ja powiem tak, z braku jakby możliwości przyczepienia się do czegokolwiek w tym wywiadzie, to przyczepię się do jednego zdania, które nie jest niefortunne, natomiast jest zabawne, moim zdaniem, bo Michał Oracz tam odpowiadając na jedno z pytań mówi, że bycie częścią portalu to była wspaniała rzecz i do dziś czuję, że to moja rodzinna firma, którą pchaliśmy jak syzy w swoją kulkę. I teraz pytanie. No, jakby jak wie... to było z syzyfem? Wie... Jakby... Myślę, że tego pytania nie musimy zadawać, <laughs> natomiast bo, bo wszyscy wiemy, jak to było z syzyfem, natomiast skoro portal to jest ta kulka, to co to oznacza, jeżeli Michał tak mówi? Po pozostawmy to w tej formie. Tak, tym bardziej, że to tam żarty żartami. To Ale możesz to wybadać, sieć połączeń. <laughs> Dobrze, przejdźmy dalej, już do przedostatniego tekstu, czyli Kącik pękniętej kostki, część druga, gigantomachia autorstwa Adama Kwapińskiego. Ale dużo jest tego Adama Kwapińskiego. To, to to jego gazeta, tak? To tu mamy tą sieć połączeń. Adam Kwapiński, Fabryka Gier Historycznych i tak dalej. Ale tego akurat Wyga, nikt nie ukrywa. Ga, galeria nie? numeru. Galeria numeru. No, wszędzie. Zapowiedź. Wszędzie. No. E, mi się po raz kolejny tekst Adama Kwapińskiego bardzo podobał. Uważam, że pisze w sposób jasny i bardzo przyjemny dla oka. I y, nie ma tutaj wodotrysków, y, natomiast y, jest y, bardzo merytorycznie i przy okazji nie jest ciężko. Ja chyba mogę powtórzyć to, co mówiłem przy, pierwszym, przy pierwszej części, przy pierwszej odsłonie tego działu, czyli to, że w sumie nie wiem, czy to powiedziałem, czy tylko to pomyślałem. Natomiast znów mamy taki tekst, gdzie Adam Kwapiński dzieli się swoją wiedzą, dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Znów nikogo nie obraża tak naprawdę i w dodatku tak naprawdę śmieje się z siebie trochę, bo przedstawia też te pomyłki, te błędy, jakby ze swojej perspektywy i z tego, jak on musiał przez nie przejść, kiedy sam zaczynał projektować gry. Mhm. I, I tyle. Można by powiedzieć, że tak jak powiedziałem o tekście szafy, że to jest drugi raz to samo, w sensie, że jest taka sama mhm. forma. No to tutaj to nie, to nie działa, bo moim zdaniem to jest druga część jakiejś większej całości. Tam mamy po prostu jeżdżenie palcem po mapie Europy. Póki Czyli co I są podstawiane jakby różne, różne kraje. No. No. Tutaj mamy jakby kolejny element układanki pod tytułem Koncik Pękniętej Kostki i to jak Adam Kwapiński widzi te swoje przygody autorsko-wydawnicze i jak te przygody z punktu widzenia jego jako wydawcy wyglądają, jeśli chodzi o prototypy nadsyłane do fabryki gier historycznych. Swoją drogą to jest ciekawe, bo fabryka gier historycznych wcale nie wydała tak wielu gier, których Adam nie byłby co najmniej współautorem. Więc może to sito jest za, za to drobne. Może jest właśnie takie, jakie powinno być. No może, ale... <laughs> Powiem tak, w świetle tego tekstu i w świetle tego ile gier nie Adama Kwapińskiego wydała Fabryka Gier Historycznych chyba naprawdę bałbym się wy wy wysłać do, do RGH cokolwiek swojego. Niestety, ale tekst bardzo dobry. Zgoda, zgoda. No i tekst ostatni w tym numerze z działu Piórem Projektanta. W poprzednim numerze mieliśmy tekst Filipa Miłuńskiego o mechanikach gry Capital, a teraz mamy tekst Agnieszki Kopery z wydawnictwa NSKN Games. Tu znów szkoda, że nie ma jakiegokolwiek opisu tego, kim jest dana osoba. To jest to, na co zwracaliśmy uwagę w pierwszym numerze. Mhm. Że jak ktoś nie ma w ogóle żadnej świadomości, już nie mówię o siatce powiązań, ale cokolwiek, jakby kim jest osoba, która, która pisze na dany temat, no byłoby, byłoby miło. Ok, Agnieszka Kopera z wydawnictwa NSKN Games. Tekst kilka drobnych różnic traktujący o kwestii dodatków w kampaniach crowdfundingowych, czyli znów jakieś nawiązanie. I to jest akurat spoko, że jest nawiązanie do tematu numeru. Mhm. Natomiast no właśnie, jak ten tekst Ci się podoba? Tekst jest ok ale nie zrobił na mnie jakiegoś super wrażenia i nie zapamiętałam go jakoś specjalnie. W sensie nie, nie, chyba nic nie wniósł do mojego życia. Tak jak y, tekst y, Filipa Miłowskiego z poprzedniego numeru bardzo mi się podobał y, i był taki ciekawe pod względem tego, że faktycznie zdradzał gdzieś tam tajniki jakieś tego, jak wygląda praca projektanta, to tutaj tego nie czuję do końca. No i ja mam niestety podobne odczucie, w sensie spodziewałem się na, naprawdę czegoś takiego powiedzmy mocnego, właśnie od, od Agnieszki Kopery z tego względu, że NSK Games ma ogromne doświadczenie crowdfundingowe. Tutaj myślę, że nawet ten akapit otwierający jakby sprawia wrażenie tego, że ten tekst będzie o czymś troszkę innym. Jakby mhm. Będziemy mieli jakieś takie ciekawe informacje o stretch goalach, o tym jak, jak one faktycznie powinny być budowane, a tak naprawdę cały tekst op kręci się wokół tego, że można zapytać wspierających o opinię względem tych rozszerzeń opcjonalnych, które, które będą jako stretch gole. Tak jak wspomniałaś o Filipie Miłuńskim po tamtym tekście miałem tak, że myślałem, że kurier planszowy ma jeszcze parę stron i, mm -hmm. i to było takie... dokładnie czytać dalej. Dokładnie. Po tym, po tym tekście no czułem się, że wow, dobre zamknięcie. No niestety, tutaj czuję, że no po prostu koniec numeru. No Na mnie też nie zrobiło wrażenia, no ale no to nie musi być tak, że każdy projektant napisze ci jakiś nie, no oczywiście. niewiarygodny tekst. Ja tutaj się nie czepiam, po prostu nie zrobiło to na mnie wyrażenia. E, tak, mamy jeszcze tylko rozwiązanie konkursu. Okej. Okay. Nie wygraliśmy. Ja nie brałem udziału. Ja też nie. Hmm, może dlatego. <śmiech> tak to byśmy wygrali. <śmiech> Z pewnością. Z pewnością. E, no i to tyle. Jakieś takie ogólne podsumowanie? Lepiej mi wchodził ten kurier, drugi numer, że tak y, faktycznie się położyłam y, na łóżku i przeczytałam od początku do końca. Bardziej mi się podobała kładka. Mhm. Bardzo mi się podobało to, że przyszło w folii. Tak, co? No w sensie, że... Aha, były dodatki jeszcze, no. tak, jak, tak jak zapowiedziane. Y, my dostaliśmy swoje egzemplarze z Kingdom Builderem i z kartami do. Pingwin z Madagaskaru, z tym Kingdom Builderem tam jest jakiś taki meg, że chyba tylko do pie pierwszych iluś tam kopii było dołączone. było dołączone, ale no to nieważne, my mamy do oddania te dodatki, także jeżeli ktoś się nie załapał, a chciałby to napiszcie do nas i mamy jeszcze parę dodatków z pierwszego numeru, ja wrzucę listę całą, także kto pierwszy telnesprzy generalnie, tam parę rzeczy poszło po pierwszym numerze, ale jeżeli ktoś bardzo chciałby, a się nie załapał, bo bo nie, albo nie wspierał, to chętnie się podzielimy. Ja powiem tak, no ten drugi numer trochę lepszy, chociaż liczyłem, że będzie o wiele lepszy. Jakby biorąc właśnie to doświadczenie pierwszego numeru, gdzieś zebrane opinie i, i tak dalej, no myślałem, że, że jakby drugi to już będzie w ogóle szał. Natomiast no okej, okay, no jest dobre czasopismo o planszówkach, wszystko działa. Wszystko Ale działa. Jest, myślisz, że będzie trzecia część wywiadu z Michałem Oraczem? E, jakby zakończenie drugiej części z Michałem, wywiadu z Michałem Oraczem tego nie sugeruje. E, I myślę, że nie. Natomiast, jak już jesteśmy przy takich rzeczach, co myślę, że będzie dalej, to zastanawiam się, co będzie grą numeru, czy recenzją numeru w trzecim numerze. U. Powiem tak, trochę bym stawiał na pierwszych Marsjan nie wiem, czy tam się, że tak powiem, tak wyrobił wydawniczo, się czy, czy się wyrobił wydawniczo w portalu, natomiast myślę, że szansa na to, żeby wyciągnąć jakiś taki produkcyjny już egzemplarz hmm. do, do recenzji, no myślę, że, że mieliby na to szansę, jeżeli portal się wyrobi czasowo, a tak jak potwierdził Ignacy Trzewiczek, maj czerwiec to jest ta, to okno czasowe, kiedy ma być, rozsyłane, ma być rozsyłana ta część przedsprzedażowa. Więc jakby by było... tam ci się spieli i ci się Fajnie. spieli, to Pierwsi Marsjanie, myślę, że to jest dobry tytuł na, na trzeci numer, tym bardziej, że to jest nietypowa gra, tak? Aplikacja. Hmm. Także to by było ciekawe. Gdyby nie, to hmm, Gloomhaven. bardzo gorący tytuł. Wprawdzie Jak tam twoja nie po kopię? Polsku nie będzie, <śmiech> ale to, to historia na inny czas. Natomiast no, tak, tak bym może tego bym sobie życzył, tak? Pierwszych marsja, a jeśli nie, to Gloomhaven. E, natomiast... E, I wtedy jakby temat e, numeru to gry z systemem Legacy. Hm? <głos> Zobaczymy. A z kim wywiad? Może a z kim wywiad? Hmm. Eric Lang może. Mhm. Hmm. Jako, jako ten zagraniczny gość. A, a z Polski? N nie mam pojęcia. No. Jakby, Trzewiczek by pasował, gdyby no, byli no. pierwsi Marsjanie. To by, to, było, to by było super. Bo no, nie wiem, naprawdę. I dokąd pojedzie szafa? Ja bym strzelał w Niemcy. Ja stawiam na Rosję raczej. No ja bym o, niem o Niemczech poczytała chyba troszkę. Ale to Niemcy to taki, wiesz, nudny rynek. Ja wiem. Euro, euro, euro, euro. <śmiech> Ale Rosja byłaby ciekawa, to prawda? Tak bym, tak bym. Ja, ja stawiam na Rosję, w takim razie na pierwszych Marsjan i na Trzewiczka w wywiadzie. Się rozgadaliśmy. Jedna rzecz, która, której trochę mi brakowało ze strony Kuriera, to to, że na profilu facebookowym mieliśmy taki trochę słup ogłoszeniowy, że tutaj Kuba Polkowski miał wywiad z kimś tam, tutaj było rewelatorium, tutaj chciałbym trochę więcej takich zajawek mm, samego, kuriera. samego Kuriera, żeby <trym> jakby w tym okresie oczekiwania trzymiesięcznym miał jakby coś ciekawego do, do właśnie rozważania. Co, co będę potem mógł znaleźć w numerze, ale to już takie tam moje widziałoby mi się to była audycja Grabarta Świeczki mówi dla Was Oleszu. i Paweł Kajak, dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem A.